Informacje Polskiego Radia 24 USA wspierają Orbana. Wiceprezydent J.D. Vance krytykuje Brukselę podczas wizyty w Budapeszcie. Donald Trump grozi Iranowi zniszczeniem cywilizacji i zapowiada przełom w konflikcie na Bliskim Wschodzie. Problemy z wypłatami w zonda krypto? Rządzący mówią o potrzebie regulacji rynku kryptowalut. Minęła 15. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Wyraźne wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Wiktora Orbana na ostatniej prostej przed wyborami. Wiceprezydent USA przyleciał na Węgry i ostro skrytykował tam unijne instytucje, zarzucając im ingerencję w kampanię. J.D. Vance mówił o, jego zdaniem, bezprecedensowej skali wpływów zewnętrznych na sytuację polityczną Węgier.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 Wizyta Jay Devensa odbywa się tuż przed wyborami na Węgrzech, w których według sondaży rządząca partia Fidesz może stracić władzę. Głosowanie na Węgrzech już w najbliższą niedzielę. Czy szykuje się eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie? Donald Trump znów zaostrza retorykę w sprawie Iranu. Ultimatum, które prezydent USA postawił Teheranowi mija dziś w nocy polskiego czasu. Tej nocy zginie cała cywilizacja i nigdy się nie odrodzi, zapowiedział amerykański przywódca. Wcześniej zapowiedział, że armia USA wysadzi każdy most i elektrownię w Iranie, jeśli kraj ten nie otworzy cieśniny Ormuz. Donald Trump zaznaczał jednak, że tego nie chce i przyznał, że wciąż możliwe jest uniknięcie takiego scenariusza. Politycy koalicji rządowej mówią o potrzebie regulacji rynku kryptowalut w Polsce. Jak informują portale money.pl oraz wirtualna polska spółka Zonda Krypto może mieć kłopoty z płynnością. Rezerwy bitcoinów giełdy miały spaść o 99%, a użytkownicy mają mieć problemy z wypłatą środków. Rzeczniczka klubu K.O. Dorota Woboda mówi, że przepisy, które regulowały rynek kryptoaktywów, zostały zawetowane przez prezydenta. Ustawa, którą przyjęliśmy w Sejmie i którą zawetował pan prezydent, dawała nadzór nad rynkiem kryptowalut i pozwalałaby na szybsze reagowanie w sytuacji, w której ten rynek by się chwiał. Prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz oskarża rządzących o kłamstwo, oceniając, że zawetowana ustawa o kryptowalutach nie rozwiązałaby problemów pojawiających się w związku z działalnością Zonda Krypto. O tym też dzisiaj mówią politycy Platformy Obywatelskiej, kłamiąc i oszukując wszystkich państwa. Zwrócę uwagę, że ustawa, którą zawetował pan prezydent nie dotyczyła takich podmiotów jak Zonda Krypto, która działa na rynku estońskim.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 Jednostką policji. Gwarantujemy świadkom anonimowość. Wizerunek mężczyzny został opublikowany na stronie wrocławskiej policji. Tradycja obchodów tego krakowskiego święta sięga średniowiecza. Przy kopcu Krakusa trwa święto rękawki. Wokół wzniesienia powstała średniowieczna osada stworzona przez kilkadziesiąt grup rekonstrukcyjnych.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 Przelotny deszcz na wschodzie kraju. Tam też obowiązują alerty przed silnym wiatrem. Nieco pogodniej jest na Pomorzu Zachodnim i Południowym Zachodzie. Na termometrach przeważnie od 6 do 12 stopni. Klimat. W całej Polsce dobra lub bardzo dobra jakość powietrza. 62% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Średnie zagrożenie pożarowe występuje w lasach w województwach małopolskim, śląskim, dolnośląskim, części lubuskiego, łódzkiego, lubelszczyzny i Mazowsza. Klimat.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 Dzień w Polskim Radiu 24. Jest godzina 15.08. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu. Komentarz. O który poproszę teraz pana doktora habilitowanego Włodzimierza Batuga, profesora Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry. A ten komentarz będzie dotyczył słów prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, który zapowiada, że cała irańska cywilizacja zginie dzisiaj w nocy. Jak pan traktuje tę zapowiedź, tę groźbę amerykańskiego prezydenta? bo to są kolejne słowa i to jest kolejna groźba, ale wchodzimy na kolejny stopień eskalacji tych wypowiedzi amerykańskiego prezydenta. No, wie pani, to są dwie rzeczy. Znaczy pierwsza to jest taka, w jaki sposób prezydent Trump posługuje się twitterem, czy true social, bo to jest to hmm. medium, którego on używa, to znaczy formy i, i treść jednocześnie. No a druga kwestia to jest to, czy to jest realne w ogóle do, do zrobienia. I Myślę, że, że tutaj poruszamy się tak naprawdę między, między jednym a drugim. A właśnie patrzę na ten wpis... I jeżeli miałbym powiedzieć, czy prezydent jest w stanie coś takiego zrobić, czy tam zniszczyć cywilizację, to bym powiedział, że oczywiście cywilizacji irańskiej nie zniszczy. Natomiast uważam, że atak na Iran jest całkiem prawdopodobny. To jest, to jest realne moim zdaniem, ponieważ prezydent ewidentnie przeszarżował i jedyną rzeczą, którą może zrobić, to jest eskalować ten konflikt. I właściwie nie ma za bardzo innego wyjścia, ponieważ Iran postawił zdecydowany opór, opór, którego, który wojsko przewidziało, ale z politycznych powodów prezydent podjął decyzję o ataku na Iran. No i teraz nie pozostaje mu nic innego jak wybrnąć z tego konfliktu jakoś. No i musi wygrać wojnę żeby to osiągnąć. Proszę popatrzeć na serię tych tweetów gdzieś jeszcze z marca, to, to tam ciągle jest tak, że, że my tę wojnę wygrywamy, osiągamy wspaniałe sukcesy, rzucamy całą naszą potęgę i jakby prezydent stara się narzucić, i to jest ta druga warstwa tych wpisów, prezydent stara się narzucić taką wersję swoją, według której Stany Zjednoczone wygrywają tę te te, te wojnę. To znaczy Stany Zjednoczone są potężne, ma mają wszelkie siły ku temu, żeby te wojny wygrać, zniszczą wszystkie mosty, wszystkie elektrownie i jeszcze jest taka rzecz w tych wpisach, że tam często są stosowane kapitaliki, to znaczy duże litery. Mm -hmm. I te duże litery, to jak ktoś się posługuje mediami społecznymi, to wie, że to oznacza taki krzyk, żeby tak. to wybrzmiało Prezydent, coś mocno. Prezydent Trump prawda? krzyczy do nas tak, w tak, tych tak, wpisach. Tak. I, I z jednej strony to oczywiście podkręca bardzo atmosferę i powoduje, że te wpisy się robią takie z drugiej strony one mogą wywołać panikę i pewnie tutaj jest taki zamysł, że ktoś kto to czyta to może się zastanowi nad tym. Trzecia rzecz moim zdaniem to pokazuje, że prezydent się przesuwa ze skrajności w skrajność. A czwarta to jest taki sygnał, że skoro ten prezydent się tak zdenerwował to może lepiej się poddać i chyba to jest ta informacja dla Iranu. Przy czym Iran się nie podda, Iran będzie walczył, on może być zniszczony. Ale będzie stawiał opór tak długo, jak będzie, jak będzie mógł i jak, jak, tak długo, jak będzie miał, czym ten opór stawiać. Panie profesorze, Iran, czyli reżim irański, bo w tym wpisie, o którym teraz rozmawiamy, kończy go prezydent Trump... Niech Bóg błogosławi wspaniały naród Iranu, czyli jeszcze raz zwracając się do samych Irańczyków, którzy zawiedli jego nadzieje związane z tym, że wyjdą na ulicę po raz kolejny i przeciwstawią się reżimowi, jednocześnie wspierając te militarne wysiłki Amerykanów. No wie Pani, reżim, reżim, ale, ale to okazuje się, że reżim blednie w porównaniu z atakiem Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Tutaj jak gdyby wszyscy zapomnieli, że tam jest jakiś reżim. Reżim Nawiasem mówiąc, ten reżim niczego nie zrobił Stanom Zjednoczonym, ani Izraelowi. To, to raczej Izrael chce zrobić coś temu reżimowi przy pomocy Stanów Zjednoczonych, które mają możliwości, żeby ten reżim obalić. No ale to się nie uda, ponieważ po pierwsze wszystkie te próby podejmowane w 25 roku, łącznie z destabilizacją waluty i uderzeniem w gospodarkę, nie, nie sprawiły, że doszło do jakichś zamieszek, rozruchów, demonstracji, które miałyby ten rząd irański obalić. To stało się dokładnie odwrotnie. A stało się tak dlatego, że te próby zastraszania Iranu powodują, że odbierane one są nie jako chęć wprowadzenia rządu demokratycznego, tylko jako chęć obalenia naszego państwa, zniszczenia naszego państwa. Jak się przeczyta te tweety pod tym kątem, no to Irańczycy po prostu walczą o przeżycie. To jest dla nich zagrożenie egzystencji, zagrożenie istnienia ich państwa. I oczywiście nikt normalny nie będzie się z Amerykanami zgadzał. Tylko będzie walczył. Mhm. No bo prezydent zapowiada, że zniszczył kraj. No to, tak. to co ci Irańczycy mają zrobić? 8 kwietnia 2026 roku przejdzie do historii? No ja myślę, że coś się wydarzy w nocy, dlatego że prezydent, tak jak powiedziałem, po, po, po porusza się od ściany do ściany. Poza tym to są takie bardzo emocjonalne wpisy. Proszę popatrzeć, najpierw mamy to, że rozmawiamy, te rozmowy idą dobrze, potem okazuje się, że nie, że wam zniszczę to wszystko. To jest taka sama zasada, jaką prezydent Trump rządził swoją firmą, kiedy jeszcze nie był prezydentem. Właśnie takie zastraszanie tego typu emocjonalne wpisy, no to miało przerazić przeciwnika i spowodować, że właściwie doprowadzi się go do takiego emocjonalnego rozedrgania, że on się podda i prezydent, czy wtedy jeszcze właściciel gigantycznego koncernu deweloperskiego osiągnie to, co chciał osiągnąć. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Pan profesor Włodzimierz Batuk, amerykanista Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego był z nami. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję również. 15 minut po godzinie 15.00. Naszym gościem teraz pan dr Wojciech Warski, publicysta, szef Rady Gospodarczej Koalicji Polskiej, były wiceprzewodniczący rady Dialogu Społecznego, były szef pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień dobry, panie doktorze, witamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy cały czas pod wrażeniem tego wpisu prezydenta Donalda Trumpa, który grozi Iranowi, że dziś w nocy zginie cała cywilizacja. Tego kraju nasz poprzedni gość, pan profesor Włodzimierz Batuk mówi o tym, że nie ma wyjścia prezydent Stanów Zjednoczonych, w ogóle Ameryka, czyli musi eskalować i, i spodziewa się tego uderzenia nocnego zapowiadanego. No, prezydent Trump może się jeszcze z Iranu wycofać i oskarżając być może sojuszników europejskich w NATO o to, że ta wyprawa, ta operacja irańska się nie udała. Wyobraża pan sobie taki, taki scenariusz? Na pewno będzie prezydent Trump szukał winnych tej sytuacji, dlatego że sam postawił się i swój kraj w sytuacji raczej dosyć trudnej zupełnie nie przewidział, albo inaczej nie, nie liczył się z konsekwencjami. Sądził, że to będzie tak jak w Wenezueli, że no, uderzą siły, że będzie silne uderzenie w przywódców Iranu. Dekapitacja tak naprawdę całego rządu irańskiego i w tym momencie, no właśnie, nie wiadomo co miało się stać, dlatego, że żadnej łączności z jakąś opozycją, której de facto w Iranie w tej chwili nie ma żadnego planu, o ile wiemy, nie było. Złe planowanie spowodowało to, że w tej chwili mamy sytuację absolutnie klinczową z punktu widzenia, z punktu widzenia dwóch zawodników, którzy się tutaj mierzą, znaczy Iranu i Ameryki i Stanów Zjednoczonych, dlatego że ani jedni, ani drudzy stwarzą się z tego nie wycofają. Teraz pytanie, co zostanie wymyślone, żeby położyć kres tej wojnie z jakimś? pozorami zachowania twarzy, bo o zachowaniu twarzy raczej być nie może. Na razie trwają te poszukiwania kozła ofiarnego. Takie mam wrażenie i być może europejscy sojusznicy w NATO kimś w takim rodzaju się staną. Pytanie, czy w tej sytuacji należałoby w jakiś sposób angażować się, pomagać Stanom Zjednoczonym w tej irańskiej operacji, co sugerują niektórzy polscy politycy. W żadnym przypadku nie, dlatego że zaangażowanie NATO oznaczałoby uwikłanie całego, całego naszego związku państw, tak to nazwijmy, w absolutnie nieprzewidywalną sytuację i to nieprzewidywalną na lata. Przede wszystkim trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że to nie jest wojna NATO i jest bardzo grubym nadużyciem ze strony prezydenta Trumpa, że usiłuje w tej chwili uzyskać wsparcie posługując się terminem, że NATO nas nie wspiera. A Niby dlaczego miałoby wspierać. Stany Zjednoczone nie zostały zaatakowane przez Iran. To jest prywatna, w cudzysłowie oczywiście prywatna, wojna Ameryki z Iranem. Oczywiście znamy jej powody. Iran dał tych powodów aż za dużo. Jest to państwo jednoznacznie terrorystyczne, wspierające terroryzm w całym obszarze Bliskiego Wschodu, ale ta wojna w obrębie NATO nie została uzgodniona. NATO jako organizacja nie została, żadne z państw NATO nie zostało zaatakowane, więc oczekiwanie w tej chwili, że na to się będzie angażować tylko dlatego, że Amerykanie, no mówiąc kolokwialnie, skiepścili sprawę jest, jest nadużyciem. No ale w sytuacji, kiedy prezydent Trump no wyraźnie wydaje się być rozczarowany NATO, sojusznikami w ramach NATO, mówi o tym, że nawet Stany Zjednoczone mogłyby NATO opuścić, to może jakiś rodzaj zaangażowania, i nie mówię wysyłanie tam żołnierzy, ale byłoby swego rodzaju taką polisą ubezpieczeniową na wypadek, gdyby te, te plany prezydent Trump zechciał wprowadzić w życie. Jeżeli prezydent Trump w jakiś sposób osiągnie swoje cele militarne i w Iranie coś się wydarzy, czego sobie na razie nie wyobrażamy, to i tak cała, cały splendor spłynie na niego, co zresztą w tej chwili wydaje się mało prawdopodobne. Natomiast w każdym innym przypadku to będzie tylko dołączanie do, do pewnej porażki, którą Trump z, zaliczył. I co więcej, ta porażka jest już w tej chwili no eskalowana w tym rozumieniu, że prezydent Trump już w tej chwili mówi o tym, że to jest, że to byłaby spóźniona odwaga krajów wchodzących w skład NATO. Mm -hmm. Powtórzmy jeszcze raz, NATO nie zostało z, zaatakowane i w tej chwili właściwie cała ta, wszystkie te wypowiedzi prezydenta Trumpa na temat NATO, to jest szukanie takiego pretekstu, żeby powiedzieć swojemu, swoim swemu własnemu elektoratowi, no widzicie, no rozpocząłem, rozpocząłem słuszną wojnę, ale to wredne NATO nie dołączyło do mnie. W związku z tym wycofujemy się z NATO. To jest realna groźba i tylko należy pewnym relacjom wewnątrz amerykańskim zawierzyć, że, ta, że ten czarny scenariusz mhm. się nie ziści. Chociaż można mieć wątpliwość co do wiarygodności NATO pod przywództwem prezydenta Trumpa. No właśnie NATO jest największym gwarantem naszego bezpieczeństwa, szczególnie w tych warunkach politycznych, geopolitycznych, które mamy po rozpoczęciu przez Rosję wojny w Ukrainie. Stąd takie nasze naturalne zaniepokojenie przyszłością i, i też trwałością tego tego sojuszu, sojuszu północnoatlantyckiego. Wydawało się na początku roku, że to sprawa Grenlandii może się takim poważnym cieniem położyć na przyszłości to. tymczasem okazuje się, że to bliski wschód i to, co tam się dzieje, może być ryzykowne dla trwałości sojuszu. W tej chwili mamy taką sytuację, że gdyby, że gdyby ktokolwiek, czy jako pojedyncze państwo, czy jako cała organizacja NATO w, wchodzili w, w jakąś nazwijmy to istotne wsparcie dla, w tej wojnie irańskiej, to po pierwsze ten kraj byłby niewątpliwie bardzo narażony na retorsję Iranu o charakterze czysto terrorystycznym, bo to jest taki niestety kraj, ale jest też i rzecz troszeczkę trochę inna tutaj ograniczająca się do naszego europejskiego podwórka w kontekście bardzo wojowniczych bardzo nieeleganckich, czy powiedziałbym nawet buńczucznych wypowiedzi Trumpa, również atakujących, no czy to prezydenta, po, poszczególnych, po, poszczególne kraje prezydenta Trumpa, właściwie atakujących każdego przywódcę europejskiego, który nie składa hołdów lennych Trumpowi, to powoduje, że wyłamanie się z tego europejskiego frontu stania z boku tej, tej wojny jest automatycznie opowiedzeniem się, w bardzo byłoby, znaczy byłoby, bo na szczęście nie jest, byłoby antagonizacją, e, czy raczej wyalienowaniem w danego kraju w społeczności europejskiej. E, Prezydent Trump dał aż za dużo powodów, żeby wątpić w jego e, czyste intencje, jeśli chodzi o e, relacje amerykańsko-europejskie, e, a wręcz odwrotnie. Bardzo wyraźnie określił się, że Europa nie jest dla niego co prawda przeciwnikiem w rozumieniu militarnym, ale jest konkurentem, w którym walczy no, wszystkimi możliwymi metodami ekonomicznymi jak na razie. Mark Rutte, sekretarz generalny na to jedzie do Waszyngtonu. Jutro będzie tam do 12 kwietnia. Ciekawa będzie ta wizyta również w kontekście tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. No to jest, to jest ta próba. No Mark Rutte y, cały czas przyjmuje znaczy, jako szef, pamiętajmy, Mark Rutte, czyli szef NATO mhm. obecny, y, on cały czas jest świadom tej, tej gry geopolitycznej i jaką, balansuje. Y, y, przepraszam? I balansuje. Balansuje tak i on usiłuje no, jakoś tonować tą sytuację, czyli znajdować najlepsze wyjście ze złych, bo dobrych wyjść w tej chwili nie, w tej chwili nie ma. My y, z przerażeniem trochę obserwujemy, że y, ta wojna, ta, ta eskapada irańska y, Trumpa w sposób absolutnie n, no, fatalny, tak to określmy, y, rzutuje na sytuację całą geopolityczną i na w szczególności tutaj na los y, wojny na Ukrainie, w Ukrainie. I w tym kontekście próba utrzymania tej przynajmniej werbalnej jedności organizacji NATO jest rzeczywiście absolutnie kluczowa, chociaż po ostatnich wypowiedziach o papierowym tygrysie, nikt nie może mieć wątpliwości, jaki jest stosunek e, m, prezydenta Trumpa do NATO i nikt, i nikt nie powinien mieć złudzeń co do e, automatyzmu stosowania artykułu 5. W lipcu szczyt NATO w Ankarze, być może historyczny. Zastanawiam się także panie doktorze, czy ta najbliższa noc przejdzie do historii w związku z tymi groźbami, zapowiedziami prezydenta e, Donalda e, Trumpa. Mówi o narzędziach przymusu Również ekonomicznego, atakach na infrastrukturę, na mosty, na elektrownie. Już z Iranu słyszymy przedstawicieli reżimu, którzy nawołują irańską młodzież do tworzenia żywych tarcz, łańcuchów okalających elektrownie, które mają być przez Amerykanów atakowane. To jest nowość, że Amerykanie sięgają po, po takie metody, które, do których już nas niestety Rosja na przykład przyzwyczaiła w czasie wojny w Ukrainie? To jest chyba w tym wszystkim najgorsze, że Trump, już nawet nie mówię prezydent Trump, tylko mówię per Trump, równa swoim poziomem i zarówno dyskursu dyplomaty, pseudo-dyplomatycznego, jak i konkretnymi posunięciami militarnymi do poziomu, który do niedawna uważany był za przestępstwa wojenne Putina. To jest w tym wszystkim absolutnie krytyczne, i w tej chwili opozycja armii amerykańskiej i w ogóle pozycji Ameryki w tej wojnie można powiedzieć, parafrazując Piłsudskiego, że owszem wojsko mają świetne, więc wygrywają jakieś poszczególne bitwy, tylko przywódców mają durnych, dlatego przegrywają wojny. Będziemy zatem obserwować to, co dzieje się za sprawą Amerykanów na, na Bliskim Wschodzie. Też jest bardzo interesująca reakcja innych krajów regionu. No, wystarczy poobserwować jakie są, jakie są reakcje na naszym, e, e, znaczy Pani mówi o regionie bliskowschodnim, tak. a ja mam na myśli, aha okej, okay, bo jeszcze miałem przez sekundę na myśli reakcje tutaj polskie, które też są bardzo znamienne. No, powiedziałbym, że cały Bliski Wschód został w jednym wielkim zakładnikiem tej wojny. Dlatego, że wyłącznie naciski mogą wywierać na Amerykę, natomiast nie mogą, nie mają ani siły militarnej, ani siły, ani siły perswazyjnej, żeby cokolwiek prezydentowi Trumpowi i Amerykanom wytłumaczyć, czy spowodować jakiś, jakąś, jakąś, wymusić jakąś formę porozumienia. W tej chwili Iran czuje się na fali i wie, że to on dyktuje warunki. W związku z tym skutkiem tej wojny będzie tylko i wyłącznie Dystabil, długotrwała destabilizacja sytuacji w, na Bliskim Wschodzie w rejonie Zatoki Perskiej i to niewątpliwie będziemy mogli podziękować za, za rok czy dwa, będziemy mogli nadal za te skutki dykt dziękować prezydentowi Trumpowi o ile jeszcze będzie wtedy prezydentem. Te skutki również, a może przede wszystkim dla nas ekonomiczne Czujemy to wszyscy na razie na stacjach paliw, płacąc za tankowanie, a wkrótce pewnie przełoży się to także na ceny innych produktów. Pan doktor Wojciech Warski, publicysta, szef Rady Gospodarczej Koalicji Polskiej, były wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego i były szef pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. Był z nami, panie doktorze, bardzo panu dziękuję. I Business Center Club. I Business Center Club. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę, za ten komentarz. Do usłyszenia.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 Minęła 15.30 Ewelina Kamińska. Zapraszam. Stany Zjednoczone nie zniszczą irańskiej cywilizacji, ale kolejny atak na ten kraj jest bardzo prawdopodobny. Tak najnowsze groźby prezydenta USA Donalda Trumpa ocenia historyk i ekspert do spraw amerykańskich profesor Włodzimierz Batuk. Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że i tu cytat, tej nocy cała irańska cywilizacja zginie i nigdy nie zostanie odbudowana. Ma do tego dojść, jeśli Iran nie zgodzi się na odblokowanie cieśniny Ormus. Eskalacja ze strony USA jest bardzo prawdopodobna, mówił profesor Batuk na naszej antenie. Myślę, że coś się wydarzy w nocy, dlatego, że prezydent, tak jak powiedziałem, porusza się od ściany do ściany. Poza tym to są takie bardzo emocjonalne wpisy. żeby popatrzeć, najpierw mamy to, że rozmawiamy, te rozmowy idą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 O godzinie drugiej w nocy czasu polskiego upływa ultimatum Donalda Trumpa dotyczące odblokowania cieśniny Ormus. Irańskie władze apelują do mieszkańców, by, tworzyły, by tworzyli wokół elektrowni ludzkie łańcuchy. Likwidacja CBA coraz bliżej. Senacka Komisja Praworządności poparła poprawki redakcyjne do ustawy likwidującej tę służbę. Centralne Biuro Antykorupcyjne stało się policją polityczną, uważa senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. To ta służba korzystała z nielegalnie zakupionego systemu do inwigilacji obywateli Pegasus. To ta służba niestety nagminnie przegrywała różne postępowania, gdzie między innymi udowodniano agentom tej służby korzystanie z tak zwanych owoców zatrutego drzewa, czyli np. przykład podżeganie do przestępstwa, a nie wykrywanie przestępstw. Przeciwni likwidacji CBA są między innymi politycy prawa i sprawiedliwości. Jak podkreślają, brak tej służby uniemożliwi nadzór nad działaniami rządu. Ustawa zakłada, że obowiązki CBA przejmie policja, ABW i KAS. Zdaniem rządu ma pomóc to w efektywnej walce z korupcją. Część stacji paliw zawyża ceny to wniosek płynący z raportu Krajowej Administracji Skarbowej. Kontrolerzy w okresie świąty wykryli łamanie rządowych przepisów o cenie maksymalnej w 26 miejscach, mówi rzeczniczka KAS Justyna Pasieczyńska.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 Kosztował 6,21, z kolei litr diesla kupimy za 7 zł i 87 groszy. Dzień w Polskim Radiu 24, w którym minęła godzina 15:33. Gość Polskiego Radia 24. Połączony z nami jest pan Marcin Krzyżanowski, iranista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, witamy w Polskim Radiu 24. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Spotykamy się za sprawą najnowszego wpisu prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, który grozi Iranowi piekłem i zagładą. Czy to jest najwyższy poziom w tej um, eskalacji narracji prezydenta Stanów Zjednoczonych? Jak pan sądzi, czy to są tylko, tylko słowa, czy aż słowa? To są aż słowa. Jak do tej pory prezydent Trump często wycofywał się ze swoich gruźb pod pretekstem postępu w negocjacjach albo w daniem negocjacjom kolejnej szansy, co prowadzi do zrozumiałej inflacji tychże gruźb. Więc możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której prezydent Trump jednak postanowił tym razem, tym razem pokazać na co go stać. Jest też, jest też druga opcja która zakłada właśnie w grany już wcześniej scenariusz, o którym przed chwilą wspomniałem, czyli, czyli wycofanie się z eskalacji pod pretekstem dania szansy dyplomatom. Jednakże dynamika konfliktu, jak również dzisiejsze, dzisiejsze wydarzenia, czyli zbombardowanie mostów kolejowych w, w, przez siły izraelskie, sprawia, że należy się jednak spodziewać eska bardziej eskalacji niż deeskalacji. Iran, irański reżim, Irańczycy przygotowują się na to, co może tej nocy naszego czasu się wydarzyć. Jaka jest ich reakcja na to, co usłyszeli, co przeczytali w mediach społecznościowych amerykańskiego prezydenta? Reakcją władz Republiki Islamskiej jest usztywnienie stanowiska. Irańscy oficerowie zapowiedzieli, że w obliczu tego typu gruźb nie może być mowy o żadnych, czy to pośrednich, czy bezpośrednich negocjacjach. Do tego wezwano, wezwano ludność, do gromadzenia się gromadzenia się wokół elektrowni, tak żeby utworzyć wokół nich taki kordon bezpieczeństwa, który miałby powstrzymać amerykańskie siły powietrzne przed nalotami. Do tego oczywiście dochodzi w intensyfikacja ataków dronowo-rakietowych na cele w Izraelu i w krajach arabskich Zatoki Perskiej. Gdyby doszło faktycznie do jakiegoś zmasowanego ataku amerykańskiego na irańską infrastrukturę energetyczną. Wtedy Iran najprawdopodobniej spełni swoje zapowiedzi i jak poinformował dzisiaj sztab Gwardii Rewolucyjnej pozbędzie się wszystkich dotychczasowych ograniczeń i limitów w atakowaniu infrastruktury państw Zatoki Perskiej. Co musiałoby się wydarzyć, żeby rzeczywiście ta groźba, o której przeczytaliśmy, którą przeczytaliśmy, stała się ciałem, i żeby to był rzeczywiście cios ostateczny wymierzony przez Amerykanów Iranowi? W jedną noc nie uda się nawet tak potężnej sile, jaką są Stany Zjednoczone oraz Izrael zlikwidować, zniszczyć całej cywilizacji, jak to poetycko, że się tak wyrażę, określił prezydent Trump. Jednakże zmasowane kampanie lotnicze wymierzone w infrastrukturę energetyczną mogą spowodować bardzo poważne zaburzenia w, życiu, w funkcjonowaniu państwa i w życiu Codzienne Irańczyków będą utrudnienia w funkcjonowaniu w szpitali, w dostępie do podstawowych usług, może dojść do chwilowej zapaści państwa. Czy prezydent Trump liczy na to, że w związku z tym, że pierwszą ofiarą takich ataków będą cywile, będą zwykli Irańczycy, to może ich skłonić do tego, żeby wystąpili przeciwko władzy i zrobili to, czego prezydent Trump oczekiwał od nich sześć tygodni temu? Niewykluczone, że z naszą część decy swoich decyzji prezydent Trump opiera na bardzo mylnym założeniu, że Republika Islamska swoją władzę w Iranie opiera tylko na, na garstce uzbrojonych fanatyków i nie może liczyć na szerokie społeczne poparcie. Tym, w tym wypadku jest akurat odwrotnie Republika Irańska pomimo... pomimo tego, co prezentowały nam na zachodnim media przy okazji na no. ostatnich wciąż paradoksalnie, wbrew pozorom, może liczyć na bardzo duże poparcie społeczne. Do tego usztywnienie się stanowiska Republiki Islamskiej względem tego, w czasie tego konfliktu i zapowiedzi, że wszelkie demonstracje, wszelkie protesty będą przez władze traktowane jako zdrada i brutalnie tłumione, sprawiają, że bardzo wątpliwym jest, by udało się wyprowadzić w jakikolwiek sposób Irańczyków na ulicę przeciwko władzom republiki. To może paradoksalnie wywołać jeszcze większy efekt flagi i zjednoczyć naród wokół władzy, nawet tej znienawidzonej, która wymordowała kilkadziesiąt, nawet tysięcy swoich obywateli w czasie tych protestów z początku roku. Zgadza się. O ile jeszcze na samym początku konfliktu można było, można było używać argumentu, że atakowana jest tylko infrastruktura militarna, tylko i wyłącznie związane z reżimem, no to teraz ten argument jest już zdecydowanie nieaktualny i wojna z Republiką Islamską stała się tak naprawdę wojną o zniszczenie Iranu jako struktury państwowej. Zakładając, że to się no, z punktu widzenia Amerykanów uda, że ten cel zostanie osiągnięty, jakie będą tego konsekwencje? No dla Iranu to wiadomo, tak jak mówi prezydent Trump, kraj zostanie zniszczony, cywilizacja unicestwiona. A dla regionu, tak ważnego dla świata i także tak ważnego dla... No, może trywializuje, ale no pewnie to jest nam wszystkim tutaj w Polsce, w Europie najbliższe dla, dla naszych kieszeni. Dlatego ile chociażby płacimy za litr benzyny na stacji benzynowej. Jeśli dojdzie do eskalacji zapowiadanej przez prezydenta Trumpa i jeśli prawdą są informacje o z tym, że Iran wciąż w swoim arsenale posiada co najmniej kilka tysięcy rakiet balistycznych i kilkadziesiąt tysięcy, kilkanaście tysięcy dronów, wtedy będziemy mieli do czynienia z chaosem gospodarczym i z groźbą poważnej ogólnoświatowej recesji, gdyż Iran w odpowiedzi na zniszczenia w swojej infrastrukturze zaatakuje z pełną mocą rafinerie, elektrownie i tym podobne cele w Zatoce Perskiej. A to będzie oznaczało, oznaczało bardzo poważne straty dla światowej gospodarki. Mówię tutaj nie tylko o ropie i gazie, ale również o nawozach, aluminium no i o innych materiałach, które wypływają w świat, w szczególności do krajów Azji z regionu Zatoki Perskiej. I wtedy będziemy z rozrzewnieniem wspominać czasy jedynie blokady ciśniny Ormus? Będziemy z rozrzewnieniem wspominać 8 zł za litr paliwa. <grych> Uśmiecham to się, chociaż to jest pesymyst, śmiech tak. przez łzy, prawda? Tak, to jest oczywiście pesymistyczny scenariusz. Państwa, zarówno państwa regionu, jak i państwa, które cierpią na blokadzie tej cieśniny starają się łagodzić skutki potencjalnego kryzysu. Więc nie będzie to taki swobodny spadek, po prostu katastrofa. Ale musimy być gotowi na bardzo poważne utrudnienia i zaburzenia w światowej gospodarce. I mówi pan o tym, że z rozrzewnieniem będziemy przypominać sobie 8 złotych. Za, za litr paliwa i pewnie będziemy musieli na dłużej przyzwyczaić się do takich cen, dlatego, że o ile blokada i odblokowanie ciśniny Ormus, no to jest kwestia pewnie jednorazowej decyzji. Wtedy wypływają te tankowce na szerokie wody, dopływają do swojego portu docelowego. Ta dystrybucja przebiega zgodnie z planem, ale jeżeli już ulegnie zniszczeniu infrastruktura, która tam na miejscu służy do tego, żeby wydobywać i ją przetwarzać, no to wtedy nadrobienie takich strat i odbudowa tych zniszczeń potrwa znacznie, znacznie dłużej. Zgadza się. Tutaj pomimo ponad miesiąca konfliktu, który właściwie z dnia na dzień się intensyfikuje, wciąż mamy do czynienia z, powod z poziomem zniszczeń, który jest stosunkowo łatwo i relatywnie szybko odwracalny. Je, sytuacja jeszcze jest, nazwijmy to, ne, pod kontrolą. E, natomiast bardzo łatwo może się spod tej kontroli wymknąć i może dojść do zniszczeń, które nawet w przypadku takiego czy innego zakończenia konfliktu, czy to poprzez, poprzez negocjacje, czy fizyczne pokonanie przeciwnika, dojdzie do sytuacji, w której naprawa, już abstrahując od jej kosztów, które będą musiały być wliczone w cenę produktu, po prostu będzie długo trwać. Naprawa bardzo dużego, bardzo poważnego zakładu przemysłowego typu rafineria, czy huta, to nie jest kwestia wymiany dwóch uszczelek i jednej śrubki tylko w bardzo zaawansowanego projektu. Mówimy cały czas o tym czarnym scenariuszu. Możliwy jest jakiś inny? Mniej czarny? Możliwy jest scenariusz, tak jak, tak jak wspominałem, prezydent Trump w, w nocy ogłosi, że jednak, abstrahując od tego, czy to prawda, czy nie, ale ogłosi, że doszło do jakiegoś przełomu negocjacjach. W związku z tym on łaskawie się zgadza Powstrzymać swój słuszny, słuszny gniew i zniszczenie Iranu. Podkreśli jeszcze raz, że w ten właśnie sposób, w ten właśnie sposób, jeszcze bardziej zasługuje na nagrodę Nobla. Uspokoi trochę rynki, a bombardowania na nieco tylko zwiększonym poziomie będą trwały. Ciekawe, co mogłoby go skłonić do tego, żeby takie oświadczenie nam przedstawić. W tym momencie, w tym momencie w, w praktycznie wszyscy eksperci, analizy, komentatorzy, których z, z którymi jestem w kontakcie, głowią się nad odpowiedzią na to pytanie. Pan Marcin Krzyżanowski, Iranista, Uniwersytet Jagielloński był z nami. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i oczywiście z uwagą śledzimy to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Do usłyszenia. Dziękuję również do usłyszenia. A śledzimy te wydarzenia, także dzięki, a może przede wszystkim dzięki obecności tam na miejscu naszej korespondentki Milena Rashid-Szehab z nami teraz. Witaj Mileno, dzień dobry. Dzień dobry. My słyszałyśmy się już dawno temu, bo przed świętami wtedy byłaś w Bejrucie, w Libanie. Coś się zmieniło? Cały czas Bejrut i cały czas obserwowanie tego, co dzieje się. Ale nie tylko tutaj w Bejrucie, ale właściwie na całym Bliskim Wschodzie, bo teraz mm -hmm. oczy nas wszystkich są zwrócone na Iran i tak. tutaj e, mieszkańcy Libanu też bardzo, e, bardzo z dużą uwagą obserwują to, co się dzieje, co się prawdopodobnie wydarzy e, jeszcze dzisiaj w nocy to w posłuch, Iranie. To twoimi oczami na to, na to spojrzymy, jaka jest reakcja w regionie na to, co napisał dzisiaj w mediach społecznościowych prezydent Donald Trump. My cytujemy, nie tylko my, media na całym świecie cytują te, te słowa o zniszczeniu całej cywilizacji, która ma zginąć dzisiaj w nocy. Tak, to prawda, tutaj też te groźby odbijają się z sporym echem, choć postrzegane są raczej jako taki rodzaj bezsilności Donalda Trumpa, który sobie nie poradził ewidentnie z tą wojną i chyba nie był w stanie przewidzieć skutków. I tak tutaj jest to postrzegane. I jednak ludzie boją się tych konsekwencji, no bo to jest jednak człowiek, który ma w ręku potężną władzę. I nawet jeśli te opowiadania o tym, że właśnie dzisiaj w nocy skończy się cywilizacja i nic już nie będzie tak jak wcześniej, a wcześniej mówił o tym, że Iran wróci do epoki kamienia łupanego. To są um, one są tutaj postrzegane trochę jako takie teatralne rodzaj gruźb, które Trump zachowuje się po prostu jak człowiek telewizji, że on jednak umie myśleć w taki sposób telewizyjny i w taki sposób też podchodzi do tych gruźb, ale też jest w ludziach duży strach. Zwłaszcza w Irańczykach, bo te dzisiejsze, dzisiejsze groźby, które pojawiły się na koncie perskojęzycznego rzecznika Armii Izraelskiej, który zwrócił się do Irańczyków, że dzisiaj mają zrezygnować z podróży pociągami, ponieważ celami będą linie kolejowe i, i mosty, wywołały bardzo duży chaos w Iranie. Oczywiście te informacje, które do nas spływają są informacjami szczątkowymi czy częściowymi, bo w Iranie cały czas trwa blokada internetu, trwa blokada kontaktów z, ze światem zewnętrznym, ale sporo wiemy. Irańczycy od miesiąca są właściwie bombardowani i oczywiście są takie akcje jak na przykład teraz e, jest taki muzyk popularny, który postanowił zaprotestować przeciwko o, tym planom zniszczenia elektrowni i o, rozłożył się przed jedną z nich e, i apeluje o to, żeby nie niszczyć tych elektrowni, że, e, żeby to światło w naszych domach nie zgasło, jak mówi e, jak mówi ten muzyk. Ale e, to są takie reakcje, które no raczej nie przełożą się na na jakieś konkretne działania, chociaż i to też sobie powiedzmy ta, ten pomysł został jakoś tam podchwycony przez władze, Izra przez władze Iranu. Irański minister do spraw młodzieży wezwał młodych ludzi, ale też ich nauczycieli, też artystów, sportowców do tego, żeby tworzyli takie ludzkie łańcuchy, jak się wyraził, ludzkie łańcuchy Lepszej, y, przyszło ku lepszej przyszłości, ku jaśniejszej przyszłości. To jest oczywiście fet propagandowy, ale to też pokazuje, jak bardzo y, w takich trudnych momentach Irańczycy, y, nawet ci, którzy nie są zwolennikami reżimu, bo ten muzyk, który y, protestuje też, on nie jest zwolennikiem reżimu, on się y, angażował już wcześniej y, podczas y, różnych protestów opozycji. Oni jednak jednoczą się pod wpływem zagrożenia i jest to takie dosyć naturalne, zjednoczenie wokół flagi, ale to też niesie dosyć poważne konsekwencje, bo jeśli zakładamy, że ten cel Donalda Trumpa czy cel Amerykanów, żeby zmienić reżim w Iranie był główny cel tej wojny, no to nic na to nie wskazuje. Hmm. Na jutro planowane są takie uroczystości żałobne, w islamie to jest bardzo ważne po 40 dniach, uroczystości żałobne po śmierci Alego jego. I one są planowane z wielką pompą. Oczywiście nie wiadomo, na ile się odbędą, ale Irańczycy wykorzystują również to propagandowo, bo oni czują, że to jest ten moment, w którym oni naprawdę są w stanie jakoś, nawet jak niektórzy mówią, wygrać tę wojnę. Pytanie, co jest dla nich zwycięstwem. Zwycięstwem już na pewno jest to, że ten reżim nie upadł, a i to, że on pokazał swoją siłę. Gwardia Rewolucyjna zapowiedziała dosłownie chwilę temu, że jeśli Trump spełnił swoje groźby i zaatakuje, tak jak mówi, że zaatakuje, to nowymi celami Iranu będą cele... Poza regionem i to też jest bardzo ważna informacja. Nie wiemy dokładnie jeszcze co to znaczy, ale to na pewno brzmi bardzo niepokojąco. Mm -hmm. Milena opowiedz z jaką reakcją u sojusznika Stanów Zjednoczonych w tej wojnie, czyli w Izraelu te zapowiedzi dzisiejsze się spotkały i spotykają te kolejne coraz bardziej eskalujące wypowiedzi amerykańskiego przywódcy? Izraelczycy bardzo popierają tę wojnę i, i władze Izraela również to wykorzystują, bo pamiętajmy, że, że w, w, naj, w ciągu najbliższych miesięcy Netanyahu stanie przed kolejnym sprawdzianem swojej popularności przed urnami i, i to jest też takie myślenie właśnie wyborcze i... Oczywiście w, w Izraelu trwają protesty i ludzie są zmęczeni wojną, ale jednak większość według, według sondaży popiera tę wojnę, wspiera, wspiera działania Izraela zarówno w Iranie, jak i w Libanie. No właśnie, o ten Liban jeszcze zapytam, bo my koncentrujemy się na tym, co się dzieje w Iranie, również no, co zrozumiałe ze względu na te, na te zapowiedzi i na kończące się ultimatum, ale przecież wiemy, że drugim frontem tej wojny jest to, co dzieje się w kraju, w którym ty jesteś, czyli, czyli w Libanie. I ta operacja izraelska, już nie lotnicza, tylko od dawno także od dawna także lądowa prowadzona przeciwko Libanowi, który jest miejscem pobytu Hezbollahu, bo to nie jest akcja wymierzona przeciwko Libanowi, a przeciwko Hezbollahowi, który w Libanie rezyduje. Tak, choć to jest... Hezbollah jest organizacją libańską, ale jest to organizacja, która jest wspierana przez Iran. Oczywiście można powiedzieć, że jest to wojna Izraela z Hezbollahem, ale cierpią wszyscy libańczycy i... Więcej niż szczepiony Libańczyk musiał opuścić swój dom. Ponad 1600 osób zginęło w ciągu ostatniego miesiąca, 4600 jest rannych. To są bardzo wysokie liczby. Mówimy jednak o kraju, który ma niecałe 5 milionów mm -hmm. ludzi. Ale też ta walka, ta inwazja, którą, którą prowadzi wojsko izraelskie, nie przychodzi mu łatwo. W ciągu ostatnich 48 godzin rannych zostało w Libanie. 36 żołnierzy. Pamiętajmy, że Izrael bardzo, bardzo oszczędnie informuje o, o swoich ofiarach. Prawie nie mówi o ofiarach w ludziach, ale od początku wojny wiemy, że rannych zostało. 411 żołnierzy, z czego właśnie 36 w ciągu ostatnich 48 godzin, co świadczy o tym, jak ciężkie są te walki. Milena Rashid-Szehab prosto z Bejrutu, z Libanu do nas mówiła, z nami się połączyła. Mileno, bardzo ci dziękuję za te relacje, za twoją pracę. Do usłyszenia na pewno niejednokrotnie w najbliższych godzinach i dniach będziemy się jeszcze z tobą łączyć, żeby twoimi oczami przyglądać się temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Jeszcze raz dziękuję. Dobrego dnia, Dzięki. dobrego popołudnia. Pozdrawiamy. W Polskiego Radia 24 dołączyli do mnie Maria Furdyna. Dzień dobry. I Paweł Pawłowski. Witam, dzień dobry. No Witamy. właśnie, chciałam was zapytać o świąteczne Myśl... różne myśli, doświadczenia, jak to było, że święta, święta i po świętach, no ale to, co dzieje się na świecie skutecznie. No właśnie chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, że do nas <laughs> nam zdusiło. Dokładnie, dokładnie. Myślę, że... No, będziemy się zastanawiać, co się wydarzy w nocy, bo ten, mm. to ultimatum jest o 20.00 czasu waszyngtońskiego, czyli to jest noc w Storku na środę, tak. czyli godzina druga. Ta noc może przejść do historii. Zobaczymy, czy Zobaczymy. Donald Trump jest poważnym człowiekiem, jakkolwiek by to nie brzmiało. Chociaż z naszej perspektywy chyba lepiej, żeby nie. A no właśnie. O to będę też pytał na pewno dzisiaj polityków. Będę pytał o to, czy zachodni sojusznicy europejscy powinni wysłać jakiekolwiek siły militarne na Bliski Wschód, bo przecież to z tego świątecznego letargu nas wybudziło w te święta, kiedy Marcin Przedacz zajął swoje stanowisko w tej sprawie. Zobaczymy, czy Prawo i Sprawiedliwość popiera głos Kancelarii Prezydenta. A To pytanie zadam Annie Krupce, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Na ten i inne tematy będę rozmawiał jeszcze z Michałem Szczerbą, z europosłem Koalicji Obywatelskiej. Zapraszam o 16.30. 17.30. No to ja tylko dodam, że oczywiście też te tematy pojawią się po 18 w debacie. Zastanowimy się też, co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym, mhm. bo plan B miał się pojawić po B, świętach. C, ja rozumiem, że jest jeszcze wtorek poświąteczny, więc czekamy, co dalej. Zastanowimy się też nad tym, jakie będą dalsze działania rządu, bo też były takie zapowiedzi ministra energii Miłosza Motyki o tym, że oprócz tego pakietu CPN może się się Wsparcie dla rolników, co z turystyką tak zwaną paliwową, no bo podobno na, przy naszej zachodniej granicy, no to tam się dużo dzieje na stacjach benzynowych mm -hmm. i są kolejki. W regionach zajrzymy na Lubelszczyznę, to po wczorajszym wietrznym bardzo dniu. Tam było chyba najwięcej interwencji, prawie 600, łącznie około 3000 wczoraj. 90 dachów uszkodzonych, więc strażacy mają dużo pracy, więc to też się pojawia pojawi w regionach. W sporcie mam nadzieję, że Andrzej Grabowski muszę dodać coś od siebie oczywiście, czyli tenis. Sportowo. Hubert Hurkacz przełamał pasę siedmiu porażek i wygrał mecz. Przypomnę, że ostatni wygrał 20 stycznia, więc to duże wydarzenie. Więc wiele, wiele tematów. I polityka krajowa, i międzynarodowa, i, sport, i regionalna, i, gospodarka, i, sport, i pogoda. I gospodarka. Proszę Państwa, Proszę wszystko co najważniejsze. Maria Furdyna, Paweł Pawłowski z Państwem zostają. Ja się już żegnam, dziękując za wspólnie spędzony czas w imieniu całego zespołu, który dla Państwa ten program przygotował i zrealizował Ewa Wasążnik do usłyszenia. Reklama.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 Zajrzyj na naszą stronę www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk, Fundacja Akogo. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Kto ma władzę, a kto ma tylko rządzę? Kto obiecuje, a kto działa? Strefa wpływów